Przespałem ponad dwa miesiące. Dekuracje tlenowo-azotowe zalecone przez Salewego Kubraka to chyba jednak był żart. Haha, Kubrak. Niech cię jeszcze tylko raz złapię w kuchni z siostrą Kulką. W skrzynce na listy odnalazłem dość ważną korespondencję. Zacząłem od wypowiedzenia mojej umowy ze szpitalem. Już po miesiącu nieobecności skandal. Pracować im się zachciało. Następne były rachunki, rachunki, o. Wypełnione dokumenty w sprawie o ponowne przyjęcie na oddział, który chcieli zamknąć ze względu na brak zakontraktowanej kadry. Plus dodatni. Następna koperta zawierała informację o wynegocjowanej przez związki zawodowe 25% podwyżce z wyrównaniem od marca dwa lata temu. Genialnie. Będzie większy budżet na książki do wstępu anatomii. I pomyśleć, że chciałem być kierowcą karawanu. Kurs prawa jazdy trzeba by zdać, plan miasta poznać dobrze, zachowywać się przyzwoicie. Z moim roztargnieniem, poczuciem humoru i ciągłym paleniu papierosów w pracy? Niewykonalne. A tak to kursik, rachu-ciachu, dwa weekendy, koperta pod stów w kadrach i jestem lek.med. Cokolwiek to oznacza. Nie udało mi się nigdy rozszyfrować tego skrótu. A tak kiedyś lubiłem krzyżówki. Muszę do nich wrócić.